Otwórzmy list do Rzymian 12 rozdział i przeczytamy dwa pierwsze wiersze fragmentu tutaj tego fragmentu listu. Od kilku tygodni tutaj przy okazji tej historii Gedeona i wyłożenia przez niego runa, aby upewnić się co do woli Bożej, rozwinęliśmy nieco tutaj ten temat i spróbowaliśmy przyjrzeć się różnym aspektom poznawania i w konsekwencji wypełniania woli Bożej w naszym życiu. I ostatnio tutaj patrzyliśmy na tą kwestię nadprzyrodzonego objawienia tej woli Bożej, jaka czasami ma miejsce poprzez dar proroctwa. I mówiliśmy o, o, o tym szczególnym charakterze objawienia woli Bożej. Wcześniej zaś poruszaliśmy kilka innych jeszcze dodatkowych kwestii, które są pomocne w poznawaniu woli Bożej. Dzisiaj natomiast chciałbym podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy w i, i jak gdyby dotrzeć do serca tego i tego, co powinno być doświadczeniem każdego z nas i tego, co y, jest niezbędne dla nas aby te inne kwestie, o których mówiliśmy w ogóle miały sens i miały jakąkolwiek wartość w naszym życiu y, bez tego, o czym dzisiaj będziemy mówili y, tamte inne tak naprawdę stają się swego rodzaju tylko y, jakimś jasnowictwem czy chęcią po prostu otrzymania jakiejś informacji od Boga i tak naprawdę nie jest to, co, nie jest to tym co, co Bóg chce abyśmy my postrzegali pod rozpoznawaniem i pełnieniem woli Bożej w naszym życiu przeczytajmy te dwa wiersze tutaj z listu do Rzymian 12 rozdział wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba Wasza. Tak naprawdę to słowo tutaj duchowa to jest słowo psychikos, które oznacza rozumna. Taka, taka jest rozumna, to jest jedyny sens.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 W tym fragmencie apostoł Paweł pokazuje nam, w jaki sposób możemy umieć rozróżniać, co jest wolą Bożą. Jak czytamy tutaj też, wola Boża jest dobra, miła i doskonała. Albo dosłownie, literalnie biorąc ten drugi wiersz, to co jest prawdziwie dobre, to co jest prawdziwie miłe, i to, co jest prawdziwie doskonałe, to jest wolą Bożą. Celem wszelkiego życia, celem dla którego Bóg stworzył życie, było objawienie Jego własnej wielkości, Jego własnej mądrości, Jego własnej chwały. I Bóg Uczynił ten cały świat nie dlatego, że był jakiś samotny i nudził się i nie wiedział co z sobą zrobić i tak stworzył ten świat, żeby czymś się zająć. Ale Bóg uczynił ten świat, aby przez to stworzenie, które jak wiecie było jakie? Dobre. Cokolwiek Bóg uczynił, czytamy, że było jakie? Dobre, dobre, dobre. W ten sposób Bóg Objawił swoją dobroć Objawił swój geniusz Objawił swoją wielkość i moc I uczynił to wszystko Co uczynił Aby to odzwierciedlało Jego chwałę Dlatego dzisiaj śpiewaliśmy Że nawet gwiazdy Oddają mu chwałę i cześć I góry i morza I to stworzenie, które nie ma rozumu Które nie jest Tak jak powiedzmy my byśmy oczekiwali Od nas Skierowane do Boga to jednak przez odzwierciedlenie Stwórcy, które je uczynił, ono faktycznie oddaje Mu chwałę i Go czci. My natomiast, jako ci, którzy otrzymaliśmy umysł, którzy otrzymaliśmy wolę, którzy otrzymaliśmy tą, tą możliwość, tą umiejętność skierowania naszego działania w jednym czy innym kierunku, mamy daleko większą możliwość, aby w naszym życiu odzwierciedlać charakter Boga, odzwierciedlać wielkość Boga, odzwierciedlać mądrość Jego i naszym powołaniem, celem właściwie naszego istnienia jest, aby czcić Boga, aby Go chwalić. Później zobaczymy, nie są to puste moje słowa, ale jest to oparte na wierszu z listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł to natchniony Duchem Bożym daleko lepiej ode mnie mówi. W jaki sposób my możemy uczynić całe nasze życie życiem chwały życiem uwielbienia życiem, które będzie miłe Bogu i które będzie miało na sobie tą, to upodobanie Boże wiersz drugi mówi nam, że aby nasze życie było dobre, miłe i doskonałe i to co jest w naszym życiu aby było dobre, miłe i doskonałe musimy umieć rozróżniać co jest wolą Bożą. W jaki sposób tutaj już mówiliśmy o różnych kwestiach zobaczcie na co tutaj apostoł Paweł składa, zwraca uwagę. Dwie rzeczy. Mówi tak. Nie upodabniajcie się do tego świata. Więc pierwszym krokiem tutaj jest odwrócenie się od czegoś. Porzucenie czegoś. Jest rezygnacja z tego, co było do tej pory naszą drogą życia. I tak zawsze jest. Jakąkolwiek kwestię nie weźmiemy w naszym chrześcijańskim życiu, ona ma zawsze dwa oblicza. Zawsze jest jakiś negatywny aspekt odrzucenia czegoś, zrezygnacji z czegoś, poświęcenia czegoś. A z drugiej strony ma zawsze pozytywny aspekt, który mówi a to czyń zamiast, zamiast tamtego a w tym się umacniaj a w tym wzrastaj i czasami ludzie wiecie próbują robić jedno nie porzuciwszy tamtego i to po prostu nie działa niektórzy próbują być przyjaciółmi Boga będąc jednocześnie przyjaciółmi tego świata niektórzy chcą chodzić w światłości jednocześnie trwając w ciemności i Słowo Boże mówi tak się nie da Dlatego, że prawdziwa światłość nie ma żadnej wspólnoty, żadnej społeczności z ciemnością. I przyjaźń z tym światem to automatycznie nie przyjaźń wobec Boga. Więc jeśli ktoś chce zostać przyjacielem tego świata, nie może być przyjacielem Boga. Te dwie rzeczy nie idą w parze. Wielu ludziom dzisiaj w Kościele wydaje się, że można to pogodzić. Że można, jak to kiedyś mówiono, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. I wielu ludziom wydaje się, że nie musimy tak bardzo odsunąć się od tego świata. Nie musimy aż tak bardzo rezygnować. Nie musimy aż tak bardzo siebie zapierać. Wystarczy, że tak trochę się zaprzemy. Wystarczy, że z takich najstraszniejszych rzeczy zrezygnujemy. Wystarczy tylko, że no, to takie najbardziej okrutne i jakieś złe. I oczywiście takich rzeczy musimy się wystrzegać. Ale jest wiele rzeczy które możemy nadal sobie pozostawić, nawet jeśli stoją w konflikcie z Bogiem. Jeśli chcemy umieć rozróżniać, co jest wolą Bożą, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to nie upodabniać się do tego świata. Ale jak powiemy? No przecież m, przecież my żyjemy w tym świecie, co mamy inne ubrania założyć, mamy inaczej się odczesać jakoś, mamy sobie oko wydłubać albo zaszczepić, przeszczepić gdzieś. Czy w jaki sposób y, mamy się nie, nie upodabniać do tego świata, ale w jaki sposób mamy się odróżnić od nich? To słowo, które tutaj jest użyte, to jest takie słowo, które y, oznacza. Y, pasowanie do formy. Że ten świat ma, ma pewną formę, pewien kształt, pewien sposób myślenia, pewien sposób postępowania, pewien sposób podejmowania decyzji. I Paweł mówi, nie upodobniajcie się, nie pasujcie do tego kształtu, nie, nie bądźcie, tak jak nie myślcie tak, jak myśli ten świat. Ale przemieńcie się przez odnowienie swego umysłu. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. I wtedy mówi w konsekwencji, abyście mogli rozróżnić. Czyli te dwie kwestie. Nie myślcie, nie postępujcie, nie żyjcie tak jak żyje ten świat. Ale wasze myślenie musi być przemienione i wasz umysł musi być. Odnowiony. I ktoś powie, no ale bracie, przecież jak ktoś stał się chrześcijaniem, to automatycznie jego serce, jego umysł został przemieniony. Przecież czytamy, Paweł pisze też w liście do Koryntian, jeśli ktoś jest nowym stworzeniem, wszystko stało się nowe. Więc mówi... Nie ma potrzeby tutaj jakiejś teraz wielkiej przemiany, ponieważ wszystko zostało już przemienione. Wszystko, jeżeli faktycznie prawdziwie ktoś się nawrócił, to wszystko jest już nowe. Jest czy nie jest? No jest. Tak jest napisane. Ale posłuchajcie dwóch wierszy również z listu Pawła. W pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale i siódmym wierszu Paweł pisze takie słowa. Usuńcie stary kwas abyście się stali nowym zaczynem ponieważ jesteście przaśni wszyscy wiedzą, co to, to znaczy przaśni przasny przaśn, to znaczy pozbawiony kwasu, tak? nie mający w sobie kwasu jeszcze raz posłuchajmy tego wiersza usuńcie stary kwas abyście się stali nowym zaczynem Ponieważ jesteście przaśni, bez kwasu. A taś tutaj jest chyba, coś Pawełowi tutaj moglibyśmy powiedzieć, nielogicznie się poukładało to zdanie. Bo mówi z jednej strony, jesteście przaśni, jesteście bez kwasu, a potem mówi, a raczej wcześniej mówi, usuńcie stary kwas. Jak my jesteśmy już przaśni, to po co mamy usuwać stary kwas? No? W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, napisał Zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się ustawicznie odnawia ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Pierwsza część tego wiersza mówi nam, że zawylekliśmy już w czasie przeszłym, zawylekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, przeoblekliście nowego, ale ten nowy, co? Odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Jeśli wzięlibyśmy więcej tego typu wierszy, zobaczylibyśmy, że jest swego rodzaju paradoks naszego chrześcijańskiego życia. Że z jednej strony już jesteśmy zbawieni, a jednak musimy z drżeniem sprawować nasze zbawienie. Że już jesteśmy usprawiedliwieni, a jednak zdarza nam się popełniać niesprawiedliwość i musimy dążyć do świętości, do sprawiedliwości w naszej życiu. Musimy zabiegać o sprawiedliwość. Z jednej strony już wszystko mamy, wszystkim jesteśmy ubłogosławieni, wszystkim jesteśmy obdarzeni w Chrystusie, a jednak wciąż mamy dążyć do pełni Chrystusowej, mamy dążyć do tego, żeby więcej i więcej i więcej było w nas. Tego, co już właściwie wszystko jest nasze. Więc jest tu pewien paradoks. Czy raczej Słowo Boże tutaj mówi o dwóch Aspektach naszego chrześcijańskiego życia. Z jednej strony mówi nam, że w Chrystusie jesteśmy wszystkim, kim jesteśmy w Nim. To znaczy On jest doskonały, Jemu niczego nie brakuje, On ma całą pełnię w sobie. I kiedy my do Niego przyszliśmy i kiedy On zamieszkał w sercach naszych, to co? Nie zamieszkał w Nim jakaś, jakiś kawalątek Jezusa, nie, nie tylko jakiś, jakiś fragment Pana Jezusa, ale On zamieszkał w nas cały. Ale póki jesteśmy jeszcze w tym ciele, póki jeszcze nie przeoblekliśmy się w nowe ciało, które będzie na podobieństwo Jego uwielbionego ciała... Póki jeszcze nasze umysły nie zostały całkowicie przemienione na obraz Jego umysłu, póki jesteśmy tutaj na ziemi, jesteśmy w procesie, w którym to wszystko, co jest nam dane w Jezusie Chrystusie, dopiero staje się, staje się naszym udziałem w naszym tutaj doczesnym życiu. I ten proces jest niekończący. Gdyż Chrystus jest doskonały i w Nim jest cała pełnia. A tutaj na ziemi przez naszą niestety jeszcze skażoność, przez to, że żyjemy w ciałach, które umierają, przez to, że mamy umysły, które przez lata były karmione grzechem i które były z natury już skażone grzechem, to wszystko ulega procesowi przemiany. Albo i nie. W tych wezwaniach tutaj Słowa Bożego widzimy, że tutaj potrzeba jakiegoś wysiłku z naszej strony. Że tutaj potrzeba jakiegoś, jakiejś postawy z naszej strony, aby te rzeczy, które już są nam dane w Jezusie Chrystusie, faktycznie stały się nasze. Żebyśmy weszli w ich posiadanie. Innymi słowy, mamy ten obraz w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówi oto już wam dałem tą ziemię w posiadanie. Pamiętacie? Do swojego ludu mówi. Już ta ziemia jest wasza. Oni jeszcze stoją tam, wiecie, za Jordanem. Te miasta wielkie, mury, ci tam wszyscy chetyjczycy, chiwiczycy i tak nici. A Bóg mówi, już tą ziemię wam dałem w posiadanie. Ale co teraz? Była ta ziemia ich już, czy już nie była ich wtedy? Jak Bóg powiedział, już wam ją dałem. No już ich była, ale oni mieli ją? Jeszcze nie, jeszcze było wiele walk przed jeszcze wiele porażek, jeszcze wiele zanim, zanim tam wiele, wiele, wiele lat później dopiero za Dawida w miarę opanowali. Tak? A Bóg już do nich mówi, już macie tę ziemię, już jest wasza ta ziemia. To jest obraz. Że tutaj my również jesteśmy w posiadaniu wszystkiego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mamy w Chrystusie, mamy pełnię, macie pełnię w Nim, wszystko jest Niczego nie brakuje nam w Jezusie Chrystusie. A jednak nasze życie widzimy wciąż pełne braków. Wciąż jeszcze nie zachowujemy się tak, jak w pełni, jak Pan Jezus. Wciąż jeszcze w tym i w tamtym robimy coś, co w ogóle jest obce Jezusowi. A więc potrzeba teraz podjąć tą walkę. Potrzeba teraz zmagać się z różnymi przeciwnikami i przeciwnościami, aby teraz posiąść to, co... Bóg dla nas w Jezusie Chrystusie zamierzył i nam w Nim dał. I apostoł Paweł tutaj, wzywając nas, abyśmy złożyli ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, nie upodobniali się do tego świata, ale przemieniali się przez odnowienie naszego umysłu. I wierzę, że to jest centralna kwestia, jeśli chodzi o codzienne wypełnianie woli Bożej w naszym życiu w najdrobniejszych nawet szczegółach naszego życia. Jeśli my nie będziemy upodobniali się do tego świata, nie będziemy czerpali z tego świata tego, na czym budujemy nasze życie, ale będziemy w tym procesie przemiany naszego umysłu, abyśmy byli, jak w innym miejscu słowo, że mówi, myśli Chrystusowej. Abyśmy myśleli jak Jezus. Jeśli będziesz myślał tak jak Pan Jezus, będziesz postępował tak jak Jezus. Jeśli twoja, Twój umysł będzie myśli chrystusowej, wtedy będziesz automatycznie pełnił wodę tak, jak On pełnił wodę Ojca. Więc to jest sekret, to jest istota tego, o czym dzisiaj tutaj chcemy mówić i co wie, że nie jest tylko samymi słowami. Ale oby Bóg dał nam objawienie tych rzeczy, abyśmy rzeczywiście uchwycili to, co On w nas mówi i abyśmy w tym kierunku szli w naszym życiu. Zanim przyjrzymy się temu, co do nas należy w tym procesie, musimy jeszcze zatrzymać się i rozważyć dwa aspekty woli Bożej. Kiedy Biblia mówi wola Boża, nie zawsze ma na myśli to samo. Słowo Boże wyraźnie mówi o dwóch różnych wolach Bożych. I jeżeli nie chcemy mieć zamieszania w głowie, jeśli chodzi o kwestię woli Bożej, to musimy jasno tutaj zobaczyć tą różnicę, jaka jest pomiędzy tą wolą Bożą, która zawsze się dzieje, której Bóg suwerennie czyni to, co Jemu się podoba i której nikt i nic się nie może przeciwstawić i która zawsze się wypełnia. I tym aspektem woli Bożej, która codziennie jest łamana, której ludzie są ciągle nieposłuszni i której się sprzeciwiają, są dwa zasadnicze aspekty woli Bożej. Po pierwsze, spójrzmy do tego fragmentu z listu do Efezjan i spójrzmy na ten pierwszy aspekt tej absolutnej, doskonałej, suwerennej woli Bożej, która zawsze się dzieje. Bez względu na to, czy my w nią wierzymy, czy w nią nie wierzymy. Czy współdziałamy, czy nie współdziałamy. Ta wola zawsze się dzieje. List do Efezjan, pierwszy rozdział i wiersz. Jedenasty. Mowa o Panu Jezusie Chrystusie. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką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 aspekt woli Bożej w której Bóg czyni wszystko tak jak sam chce i w, tym, w tej kwestii ludzie i całe stworzenie jest bezradne aby cokolwiek z tym zrobić i nie ma takiej mocy która by się przeciwstawiła tej woli ta wola Boża nie dotyczy tylko jakichś wielkich kwestii ale dotyczy wszystkich kwestii Tak tutaj czytamy wszystko Według zamysłu swojej woli Dotyczy wielkich rzeczy I dotyczy najdrobniejszych, najmniejszych rzeczy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza W 10 rozdziale i 29 wierszu pyta Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli? A jednak Ani jeden z nich Nie spadnie na ziemię Bez woli Ojca Waszego taka banalna rzecz, taka drobna rzecz jak wróbel, który prawie nic nie warty nie spadnie na ziemię bez woli Boga że musi Bóg się na to zgodzić, żeby ten wróbel spadł na ziemię, jeśli trzeba więc w takich nawet drobnych kwestiach Bóg jest suwerenny w Księdze Przypowieści w 16 rozdziale i 33 wierszu czytamy, że losem potrząsa się w zanadrzu lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Każde kości, które są rzucone na jakikolwiek stół, to, co tam, jaka kombinacja wyjdzie, to Bóg tak zdecydował. Wierzycie w to? Nawet najgorsi złoczyńcy i różni, którzy to robią, ta kombinacja, która tam wypadnie tych oczek, a Bóg to zdecydował, ostatecznie. On panuje nad takimi szczami. Możemy sobie to wyobrazić? Możemy zdać czy to ma jakiś sens? Zależy, jakie jest nasze zrozumienie suwerenności Bożej, w jakim sensie rozumiemy suwerenność Boga. Dzisiaj wielu ludzi postrzega suwerenność Boga jako y, taką ogólną władzę nad światem, w którym jest wielki chaos i ludzie robią, co im się podoba. Ach. Nie wiedząc, że dech każdego człowieka jest w ręku Boga i że każda najdrobniejsza decyzja nawet tych ludzi jest uzależniona od tego, czy Bóg da na to przyzwolenie, czy nie i czy to mieści się w Jego suwerennej woli. W Księdze Przypowieści, znowu w XVI rozdziale, w pierwszym wierszu, czytamy takie słowa. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Rzeczą człowieka są rozważania serca, ale to od Pana pochodzi odpowiedź języka. Nasze słowa nawet, to co mówimy w wielkim sensie jest zależne od Niego w przypowieściach w XXI rozdziale i pierwszym wierszu czytamy, serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód On je kieruje dokąd chce i powiemy no ale poczekaj, poczekaj przecież Hitler przecież Stalin, przecież yy, Osama Bin Laden i inni. czy to znaczy, że to Bóg yy, Kieruje ich sercem, dokąd chce, że to, że, to, że to... Jak to pogodzić z tą suwerennością Boga? A dojdziemy do tego za chwilkę. Słowo Boże utwierdza nas w przekonaniu, że Bóg jest Panem nad wszystkimi rzeczami. I że nic, co dzieje się, nie umyka Jego uwagi. I nic, co dzieje, nie może się wydarzyć, jeśli Bóg tego nie spowoduje albo Bóg na to nie pozwoli. A więc jeśli Bóg na coś pozwala, to w pewnym sensie wyraża na to swoją wolę. Mógłby to zatrzymać. Mógłby się temu przeciwstawić. W ten sposób wyrażając swoją wolę. I czasami to czyni. Czasami powstrzymuje różne złe rzeczy. A innym razem nie. Innym razem nie dopuszcza. I w tym sensie, jako suwerenny władca czyni swoją wolę. A więc tutaj mówimy o, jego, o tym aspekcie jego suwerennej woli. W Babilonie był kiedyś król, który myślał, że to on jest Bogiem i że to on swoją wielkością uczynił Babilon wielki. Bóg pokazał mu, że tak nie jest. Bóg poniżył tego króla, Nebukadnezar'a, a potem odnowił go do jego miejsca, do jego pozycji. Bóg uczynił wielkie rzeczy w życiu tego króla. I pewnego razu ten król kiedy Bóg okazał mu swą łaskę Mówi takie słowa Księdze Daniela w czwartym rozdziale I trzydziestym drugim wierszu są zapisane Mówi o Bogu tak Według swojej woli Postępuje z wojskiem niebieskim I z mieszkańcami ziemi Nie ma takiego Kto by powstrzymał jego rękę I powiedział mu Co czynisz Nie ma takiego Kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynić. Wierzę, że tutaj te słowa zostały zapisane w księdze Daniela, dlatego że tutaj ten pogański król mówił prawdę w tych wierszach o Bogu. Ale jest jeszcze drugi aspekt woli Bożej, która, jak powiedziałem, nieustannie jest łamana, której ludzie nieustannie się przeciwstawiają. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział. I przeczytajmy wiersz 21. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, 21 wiersz. Dobrze nam tutaj wszystkim znany wiersz. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, to pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie? Moje pytanie proste brzmi, czy wszyscy wejdą do Królestwa Niebios? Nie. Nie wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy, co? Nie pełnią woli Boga. Nie pełnią woli Ojca, który jest w niebie. A więc jest taki aspekt woli Bożej, której ludzie nie pełnią, której się przeciwstawiają. A więc tutaj bardziej mówimy o takiej woli Bożej, która wyraża pragnienie Boga. Która jest objawiona w przykazaniach. Która jest objawiona w tym, czego Bóg od nas oczekuje i pragnie, abyśmy tak żyli, abyśmy tak postępowali. I tutaj Bóg pozostawił człowiekowi pewną miarę wolności, w której człowiek może albo pełnić tą wolę, albo się jej przeciwstawiać. Otwórzmy list do Tesalonicza. Pierwszy list do i przeczytajmy wiersz trzeci z czwartego rozdziału. Pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, wiersz trzeci. Taka jest bowiem wola Boża. Proszę bardzo, napisane prosto. Jaka jest wola Boża? Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Bóg objawił tu swoją wolę i mówi, to jest moja wola, abyście się wstrzymywali od przeteczeństwa, żebyście się uświęcali. Czy wszyscy się uświęcają? Czy wszyscy się wstrzymują od przeteczeństwa? Dobrze wiecie, że nie? Że masę, masę ludzi żyje we przeteczeństwie? łamią jasno objawioną wolę Bożą. W tym samym liście, w piątym rozdziale i osiemnastym wierszu czytamy Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A więc tutaj mowa jest do wierzących. Aby wierzący we wszystkim dziękowali. U nas to jest przetłumaczone za wszystko. To i dosłownie jest we wszystkim. Tak? We wszystkim dziękujcie. Czy my tutaj pełnimy tą wolę Bożą? Czy my we wszystkim dziękujemy? Paweł, dziękujesz we wszystkim? Adaś, Jagoda, ja? Czy we wszystkim dziękujemy? No jasne jest napisane, to jaka jest wola Boża? Ileż razy się jej sprzeciwstawiamy i zamiast dziękować, to zgrzytamy zębami i złościmy się i mówimy, czemu mnie to spotyka? A dlaczego? Obruszamy się, kiedy jasność powiedziane, co powinniśmy robić? We wszystkim dziękować. Nie? Taka jest wola Boża, a jednak i my nie jesteśmy jej niejednokrotnie nieposłuszni. I oczywiście jest takich wierszy, cała masa wiecie, gdzie Bóg jasno mówi, jaka jest jego wola. Czytamy w liście Jana, kto pełni wolę Bożą, trwa wiecznie. Czy wszyscy będą trwać wiecznie, w takim sensie, w jakim Jan myśli tam? wiecznej szczęśliwości z Bogiem, w szczęściu, w jego, mając Jego życie w sobie? Nie wszyscy. Dlaczego? Bo nie wszyscy pełnią wolę Bożą. A więc, biorąc te miejsca i wiele innych w sobie Bożym, widać te dwa aspekty woli Bożej. Kiedy czytamy Biblię, musimy zastanowić, o jakiej woli tu jest mowa. Czy tutaj jest mowa o tym, co Bóg uczyni, na to, czy my się do tego przyłożymy, czy nie? Czy tutaj Bóg czegoś od nas oczekuje? I tutaj, czy Bóg nas do czegoś wzywa? I czy tutaj jest objawiona ta wola, którą my mamy ochotnie pełnić? Jakkolwiek to nie zawsze jest takie proste. I czasami te dwie, te dwa aspekty woli Bożej są ze sobą ściśle związane. Są ze sobą ściśle połączone. Jest wiele sytuacji w życiu, kiedy z jednej strony myślimy przecież to Bóg to na pewno się Bogu nie podoba to, to, to, to nie może być tutaj Bożą wolą to co ci ludzie robią jest złe a jednak Bóg w tym realizuje swoją wolę ma jakiś plan, ma jakieś swoje zamierzenie i, i centralnym konfliktem tej kwestii jest śmierć i krzyż i cierpienie Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak apostołowie napełnieni Duchem Bożym mówili o tym, co wydarzyło się z Panem Jezusem Chrystusem i w jaki sposób tutaj wola Boża się wypełniła. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. Czwarty rozdział Dzieje apostolskich. I tutaj mamy modlitwę, którą wierzący w tym wczesnym kościele wypowiadają, kiedy Piotr i Jan zostają zwolnieni, wracają do swoich opowiadają im, co się wydarzyło, jak to arcykapłani ich straszyli, mówili im, żeby nie głosili zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. I oni się modlą razem, oni wspólnie wołają do Boga w modlitwie i w wierszu 27 następnym 28 czytamy słowa ich modlitwy, fragmentu ich modlitwy. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod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 że Piłat, że ci faryzeusze, że ci poganie, Rzymianie, którzy go przybili do krzyża, że oni wszyscy, co zrobili? Wypełnili wolę Boga. Czy zrobili dobrze? Czy Piłat, pełniąc wolę Boga w ten sposób, otrzyma nagrodę za to? Czy Herod, wyśmiewając się z Jezusa? Czy ci żołnierze, którzy go tam przeblekli w tę szatę szkarłatną i bili go po głowie i pluli na Niego? I poniżali go Czy oni otrzymają nagrodę tego, że wypełnili wolę Bożą? Nie To wszystko co oni zrobili Było grzechem Było nieprawością Było złem, którego Bóg wyraźnie mówi, że nienawidzi I którego nie chce w naszym życiu A jednocześnie zobaczcie Że czyniąc to wszystko Wypełnili Uczynili wszystko co Boża ręka i co Jego wyrok już przedtem ustaliły, żeby się stało. To jest wielka zagadka i to jest wielka tajemnica i to jest wielki problem nasz. Że z jednej strony yy, yy, patrzymy na takie zło, na taką nieprawość i takie to coś, co wiemy, że nie jest wolą Bożą w takim sensie, że Bóg tego nie pragnie, że Bóg, Bóg, Bóg to potępia. Bóg zapowiada karę dla ludzi, którzy to czynią. A jednocześnie w tym wszystkim Bóg realizuje swoją wolę. I dopuszcza do tego, i wręcz sprawia wiele z tych rzeczy. Tak, to, tak przygotowuje okoliczności i tak to wszystko zaplanował, żeby tak się stało. Popatrzcie na jeszcze jeden fragment z naszego chrześcijańskiego doświadczenia. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i siedemnasty wiersz. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, siedemnasty wiersz. Apostol Piotr pisze do tych, którzy cierpią, dlatego, że są chrześcijanami, dlatego, że czynią dobrze. I Piotr do nich takie słowa pisze. Lepiej bowiem jest... Jeżeli jest taka wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. A więc czasami wolą Bożą jest, aby cierpieć za dobre uczynki w życiu wierzącym. Ale to cierpienie za dobre rzeczy w życiu wierzących łączy się z tym, że jacyś niewierzący, czy czasami inni tak zwani wierzący, są przyczyną tego cierpienia. To, że wierzący cierpią w innych krajach To, że są dzisiaj w więzieniach To, że są nadzy To, że są głodni To, że są zbici To jest wolą Bożą W tym aspekcie, że czasami to jest wola Boża Abyśmy cierpieli dla sprawiedliwości I wielu z naszych braci i sióstr Cierpi dla, dla sprawiedliwości I w ten sposób realizuje się Boża wola w ich życiu Jednocześnie W tym samym czasie Ci ich prześladowcy czynią zło Nienawidzą ich. Są pełni gniewu. Są pełni y, bluźnierstwa wobec Bogu. I czynią zło. I taka jest wola Boża, aby ci wierzący ludzie cierpieli w tym wszystkim. Czasami, jak tu czytamy, taka jest wola Boża. Aby chrześcijanie cierpieli w imię sprawiedliwości. Proszę i siostry, to jest niezwykle ważne, abyśmy y, mieli właściwe zrozumienie tych rzeczy. Bo i w naszym życiu, może niektórzy z Was mają to za sobą, niektórzy z nas mają to przed sobą, będziemy niejednokrotnie w sytuacji, kiedy z naszym życiem stanie się coś, co sprawi, że zaczniemy zadawać sobie pytanie, czy to w ogóle jest wola Boża, co się stało. Wyobraźcie sobie weźmy taką teoretyczną sytuację wierzącego człowieka, który zostaje oskarżony o kradzież w swojej pracy. Niesłusznie, nic nie ukradł, ale ktoś go oskarżył, ktoś mu podłożył tak zwaną świnię. Ktoś inny ukradł i jego zrobił to. I powiedział, że to ty ukradłeś, że to twoja wina, że to i tak to wszystko ukartował, tak to wszystko załatwił, że wyglądało, że to rzeczywiście ten człowiek wierzący to zrobił. I tego człowieka wierzącego wyrzucają z pracy. Za kradzież biorą go do sądu, oskarżają go i, i wszyscy świadczą przeciwko niemu i jest wyrzucony z pracy. I teraz do takiego człowieka przychodzi ktoś i pyta się go, słuchaj, czy ty myślisz, że to była wola Boża, żeby tak się stało w twoim przypadku? Czy myślisz, że to, że Bóg w tym maczał swoje palce? Co odpowiemy w takiej sytuacji? Czy to była Boża wola, czy to nie była wola Boża? jeśli mamy właściwe wierze biblijne zrozumienie, damy mniej więcej taką odpowiedź. Oczywiście tutaj można różnych słów użyć i można pójść dalej w jednym czy innym kierunku. Ale tak prosto, ja bym tak W pewnym sensie, patrząc na pewien, na jeden aspekt woli Bożej, to nie była wola Boża. Bo Bogu się to nie podoba, kiedy ludzie kradną, kiedy ludzie kłamią i kiedy oskarżają niewinnych ludzi o to. To na pewno nie jest wola Boża i to nie jest Bogu miłe. I w tym sensie ci ludzie złamali wolę Bożą. Ale z drugiej strony to była suwerenna wola Boża, który mógł, to, mógł, mógł powstrzymać tych ludzi przed tym. Bóg ma moc, żeby ich powstrzymać. Ma moc, żeby ich, ich zabić. Ma moc, żeby, im, żeby te skłamstwa ich wyszły na jaw. Bóg ma moc to objawić. Ale tego nie zrobił. Nie wiem dlaczego. Nie jestem w stanie wyjaśnić powodów, dla których Bóg tego nie zrobił i dopuścił do tego, że ja został oskarżony, że ja został wyrzucony z tej pracy. I w tym sensie wierzę, że to była wola Boża. Że Bóg w swojej suwerenności tak sprawił, że tak się stało. I tu mamy te dwie kwestie woli Bożej. I wiedzcie więcej, Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim, we wszystkim z tymi, którzy Go miłują. miłują. A więc jeśli ja go kocham z całego serca, to i to wiem, że Bóg obróci ku dobremu w moim życiu, nie tylko w moim życiu. I bracia, siostry, to jest... Jeśli to uchwycimy w naszym życiu, nigdy nie będziemy narzekać. Nigdy nie będziemy jęczeć z powodu tego, co się wydarzyło z nami, czy z naszym życiem. Ale zawsze, ale wszystkim, będziemy wiedzieli, że Bóg, jeśli my Go kochamy, jeśli to, co się dzieje, składamy w Jego ręce, jeśli zrobiliśmy to, co wiedzieliśmy, że mieliśmy zrobić, jeśli nie popełniliśmy bezprawia, jeśli staraliśmy się, tak jak na ile rozumiemy, pełnić Jego wolę i czynić to, co i wierzymy, że jest dobre w Jego oczach. Jeśli Go kochamy i w tej miłości jesteśmy Mu posłuszni, cokolwiek się nie stanie w naszym życiu, On to wszystko ku dobremu wykorzysta z nami. I czytam świadectwa, wiecie, braci, sióstr, że tak cierpią dla Chrystusa, których własne rodziny się wyrzekły których ich sąsiedzi pobili do krwi, ukamienowali, zamknęli w więzieniach, w jakichś bestialskich warunkach, w jakichś okropnych, nieludzkich warunkach. Potraktowali w bestialski sposób. I ci ludzie świadczą i to wszystko Bóg uczynił ku dobremu w naszym życiu. Tak jak Józef kiedyś powiedział do swoich braci, wy zamierzaliście to ku złemu. Ale Bóg obrócił to ku dobremu. Ale Bóg wykorzystał to, co wyście zrobili. to, żeście mnie sprzedali jak niewolnika, to, żeście mnie nienawidzili. Bóg to użył ku temu, żeby teraz was zbawić. I zbawić cały naród. I zbawić więcej niż was, tylko ale i Egipt, i inne narody, które wtedy zostały zbajone. Widzicie, to jest przemienione myślenie. To nie jest normalne myślenie dla te ludzi tego świata. Nasze normalne myślenie jest takie, jak coś nie tak, to narzekać, to się, to się zrzymać, to walczyć z tym, to przeciwstawiać się temu, to być niezadowolonym z tego. A przemieniony umysł zupełnie inaczej podchodzi do tej kwestii. Zupełnie inaczej przyjmuje te wszystkie życiowe porażki. Zupełnie inaczej przyjmuje te wszystkie życiowe problemy danych. Ale zwróćcie uwagę, że Piotr tutaj nie pisze na przykład w tym fragmencie, że mówi tak, jeśli ktoś z innym, mówi cierpi jako ten, który wtrąca się do cudzych spraw. Jeśli ktoś cierpi jako złoczyńca, to nie ma się z czego chlubić. I teraz nikt nie, nie mówi, że to wola Boża, że on teraz siedzi w więzieniu i cierpi, albo, że wziął sobie niewierzącego męża, czy niewierzącą żonę i teraz mówi, ja taki pański krzyż cierpię. Ja tak jestem teraz prześladowany, bo ja dla Chrystusa... O, drogi bracie, droga siostra, tu się grubo mylisz. Tu się grubo mylisz. Tutaj po prostu spożywasz gorzki owoc swoich złych decyzji i Twojego nieposłuszeństwa woli Bożej. O tym Słowo Boże też wyraźnie nam mówi. A więc tutaj musimy mieć tą mądrość, aby odróżnić sytuację, w której Bóg w swej suwerenności sprawia i dopuszcza rzeczy, które nam się nie podobają, które nas bolą, które nas dotykają w sposób, który byśmy sobie nie życzyli, od tego, kiedy my sami sprowadzamy na siebie zło kiedy siejemy nieprawość i zbieramy i żniemy to co zasialiśmy i wtedy nie, nie, nie duchawiajmy tego a raczej pokutujmy z naszych błędów wtedy raczej pokutujmy z naszych decyzji wtedy raczej nawróćmy się i wyznajmy nasz grzech, zamiast teraz jakimś takim, wiecie, duchowym językiem mówić, że teraz to jest yy, wola Boża taka w naszym życiu Więc tutaj trzeba te rzeczy dobrze rozróżnić i rozdzielić od siebie Krótko jeszcze na koniec Jak teraz to praktycznie przełożyć Na nasze życie Jak to w naszym życiu Doświadczyć tej przemiany Naszego umysłu I doświadczać tej przemiany Aby ta dobra Miła i doskonała wola Boża Działa się w naszym życiu tak jak już tutaj wcześniej powiedzieliśmy w naszych tutaj wcześniejszych rozważaniach, ta bezbłędna, ostateczna, decydująca, autorytatywna wola Boża została nam już w pełni objawiona w Biblii. To jest ten fundament, na którym stoimy. Wierzymy w proroctwa, wierzymy w sny, wierzymy w okoliczności różne Boże działanie w innych kwestiach. Ale te wszystkie rzeczy zawsze są pod znakiem zapytania. Wszystkie one są pod znakiem zapytania. Zawsze musimy je sprawdzać, zawsze musimy szukać potwierdzeń. One wszystkie mogą być tylko jakąś pomocą w poznaniu woli Bożej. Ale tutaj mamy objawioną, doskonałą wolę Bożą, którą Bóg w swojej łasce zachował dla nas przez te wszystkie wieki. Bóg zatroszczył się, abyśmy mieli w swoich rękach Jego wolę. I On nam tutaj wyraźnie mówi, czego chce, a czego nie chce. I czego od nas oczekuje, a czego mamy się strzec. I mówi nam to, co chce, żebyśmy wiedzieli o Nim. A więc to jest fundament, na którym stoimy. I naszym pierwszym miejscem, gdzie mamy udawać się po wolę Bożą, jest do tego słowa. Więcej. Kiedy Czytamy to Słowo, kiedy modlimy się nad tym Słowem, kiedy wołamy do Boga, żeby przez Ducha Bożego dał nam zrozumienie i objawienie tego Słowa, wtedy też doświadczamy przemiany naszego myślenia. Jeśli wierzymy w to, co tu jest napisane, jeśli chcemy żyć tak, jak tutaj jest napisane, jeśli poddajemy naszą wolę w posłuszeństwo temu, co tu jest napisane, nasze myślenie się zmienia. Rzeczy, które kiedyś myśleliśmy, że są dobre, okazuje się, że wcale nie są dobre. Rzeczy, które myśleliśmy, że przyniosą nam satysfakcję, jakąś wartość naszego życia, dowiadujemy się i w naszym też doświadczeniu jednorodnie przekonujemy się, że są puste. Że są tylko pozorem jakiejś wartości. Do doświadczamy przemiany naszego umysłu. Apostoł Paweł wzywa młodego pastora Tymoteusza do tego, żeby nie zaniedbywał w swoim życiu Bożego Słowa. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i szesnastym wierszu pisze do niego całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I wiersz siedemnasty po co? Po co to wszystko nam dane jest? aby człowiek Boży był doskonały, to znaczy nie mający żadnych braków. Doskonały. Co to znaczy? Że to słowo jest takie, że jeśli je znamy, jeśli ono mieszka w nas odkwicie to jacy jesteśmy? Bez żadnych braków. Nic nam nie brakuje. Nic. To słowo to oznacza doskonały. Pozbawionych jakichkolwiek braków. Aby człowiek Boży był doskonały, żeby człowiek Boży był pozbawiony żadnych braków ale co, żeby był do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zwróćcie uwagę, nie do pewnych dzieł, zwróćcie uwagę, nie do większości jakichś rzeczy w swoim życiu, ale co To jest napisane? Żeby był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy my w to? Czy my w to wierzymy? Że Biblia ma moc Uczynić nas ludźmi, którzy nie mają żadnych braków. Tak to jest napisane. Dobrze przecież tam Całe pismo. Tak? Całe pismo jest w takim celu dalej. Abyśmy byli bez żadnych braków. Żeby nam nic nie brakło. Brakuje Ci czegoś, drogi bracie? Nie przychodź do mnie, żebym ja Ci to dał. Nie idź tam, nie szukaj gdzieś nie domu, gdzie po całym świecie. Że ten Ci dać, tamten Ci darze, Że tutaj to znajdziesz. Tutaj. Jak czegoś Cikolwiek brakuje. Tu jest odpowiedź dla Ciebie. Na wszystkie Twoje potrzeby. Na wszystkie Twoje potrzeby. Tu jest odpowiedź. Ale my yy, mamy wątpliwości co do tego. Bo gdybyśmy nie mieli, to byśmy nie szukali. A my ciągle gdzieś szukamy. Ciągle gdzieś szperamy. Może to, może tamto mi się spokoi. Może to mi pomoże. Może tamto mi pomoże. Musimy się nawrócić z takiego myślenia. Musimy przeprosić Boga za takie myślenie. Za zaniedbywanie Jego słowa. Za Traktowanie Jego Słowa jako jakiś dodatek do naszego życia, jako jakieś uzupełnienie naszej religijności. To Słowo jest nam dane do tego, żebyśmy byli doskonali, żebyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. I jakże my, mając tą Biblię w rękach, jakże my powinniśmy każdą wolną chwilę wykorzystywać na czytanie tego słowa i poznawanie woli Bożej. Widzicie, mówisz mi, bracie, siostro, czy Ty chcesz znać wolę Boga, a Ty więcej telewizji oglądasz, niż czytasz Biblię. A Ty więcej symuzyczki muzyczki słuchasz tego świata, niż czytasz Biblię. I Ty chcesz znać wolę Bożą. Na jakiej zasadzie? Że Bóg Ci przyjdzie i ci objawi, Ci głos jakiś usłyszysz. O! Bóg do mnie, po mnie powiedział. Chwała Bogu, już teraz wiem, co mam robić, nie? los jakiś rzucisz i o, Bóg pokierował mnie losem. Nie mając przemienionego swojego umysłu, myśląc dalej jak ten myśli ten świat i żyjąc jak ten świat, mając sercu w swoim świat, ale Bóg ci pokazał swoją wolę w tym czy w tamtym. Widzicie, to jest myślenie wielu ludzi dzisiaj. Ludzie chcą, żeby Bóg do nich mówił, żeby Bóg ich prowadził, żeby im pokazał, ale nie, żeby oni byli przemienieni, nie żeby oni mieli serca zmienione, ale po prostu, żeby Bóg im y, latarką świecił po ich drodze i pokazywał im, kiedy to Słowo jest światłością dla naszych nóg. Czy Ty czytasz tę Biblię? Czy Ty, ty karmisz się nią? Mówisz, że nie masz czasu, żeby czytać Biblii? A miałeś czas, żeby zjeść? Miałeś czas, żeby się umyć? Miałeś czas, żeby włosy uczesać? I myślisz, że to jest ważniejsze od Biblii? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. A wielu z nas myśli, że możesz żyć bez Biblii. Bez... więcej czasu spędzimy, żeby się najeść. Nasze brzuchy napełnić. I ciągle jesteśmy głodni. I ciągle chcemy coś zjeść. Ale czy mamy głód Biblii w sercach? Czy my nie możemy się naczytać tej Biblii? Czy nie możemy się. Czy nam się to już po prostu przejadło i nam się to zgodziło? I ta manna, i ta manna Biblii na w końcu. Dajcie spokój z tym. Weźmy coś nowego tutaj poczytajmy w tym kościele. Weźmy tu jakiś film puśćmy, albo coś jakąś, jakiś zespół niech przyjedzie. Niech tutaj coś innego tam. Ale już tak nie mówicie. Ja nie, nie mówię, że ktoś takiego coś powiedział. Ale czy w naszych sercach jest głód tego słowa? Czy my rzeczywiście tak jak do tego obiadku, do tego śniadanka pędzimy, jak, jak, jak, jak deserek jakiś jest, ktoś, ktoś przyjdzie z ciastem do nas i już w sobie, ci chcemy to? To czy my mamy takie pragnienie w sercach do Biblii? Czy my mamy taki głód tego słowa? Czy ono jest naszym codziennym pokarmem? Czy my rano stajemy przed świtem, tak jak Izraelici, żeby to mannę zbierać i siadamy i myślimy, i słuchamy, i staramy się nakarmić, nakarmić naszego ducha zanim cokolwiek innego zrobimy, żeby już nasze serca były nakarmione tym dobrym pokarmem, żeby się nie myśleć jak ten świat, ale w ciągu dnia miecza o czym myśleć, co Bóg do nas powiedział. Czy raczej śpimy, Słońce nas w oczy razi, trzeba na śniadanie stać, najpierw trzeba się najeść, najpierw trzeba się dogodzić, a potem dopiero. A potem już nie ma czasu, bo trzeba coś tu i tam i tego. Może po biedzie poczytam, A po biedzie ta dżemka trzeba przecież czas po obiedzie bo człowiek taki zmęczony po pracy, Musisz trochę zdżemnąć Potem poczytam po dobranocce. I tak na wieczór schodzić człowiek już po prostu nie ma sił, ale no, trzeba poczytać. Jest, przecież ja obiecałem, że będę czytał tak, czytam, czytam, czytam i już tam myślę o czym jeśli chcemy, jeśli jesteśmy poważni żeby poznać Boga, poznać Jego wolę bez Jego Słowa nigdzie nie zajdziemy, zajdziemy w herezję zajdziemy w jakieś nasze pomysły zajdziemy w nasze odczucia tak jak wielu ludzi wierzących mówi czy to, wie, czy to, czy to czy to wola Boża jest, co że zrobiłeś? Czy ty te, Wiesz co? No tak czuję, że to wola Boża. No nie to, że gdzieś w Biblii mi coś pokaże, że mi przekonasz, to wola. On tak czuje, że to wola Boża. Czuję. No, to ja mam w to, ja mam się tym kierować, że ty tak czujesz. Myślisz, że na tym chcesz budować swoje, życie, że ty czujesz. Pokaż mi w Biblii, gdzie Pan Jezus mówi. Poczujcie, że tak ja chcę, żebyście robili. Poczujcie, no. Mormoni tak mówią, wiecie. Przeczytaj księgę Mormona i pomóc się. Panie Boże, spraw, żeby miał takie ciepło w brzuchu. Jak będę miał, to znaczy, że to Twoja księga jest. No oni na tym odczuciu bazują swoją wiarę. Otóż no, coś w brzuchu i poczuli ciepłego. Tak cię przekonaj, jak pójdziesz z Mormonem, porozmawiajcie, dajcie księgę Mormona. Przeczytaj i pomóc się. Jak poczujesz to ciepło w brzuchu, to wtedy znaczy, że to Bóg prawdę powiedział w tej księdze. No? I wielu ludzi się wiecie, na to łapie. Masa ludzi. Ale wielu powie nie, to normalnie, czy to, ale dalej tak samo myśli, dalej tak samo postępuje. Takie samo myślenie, na swoich odczuciach się kieruje. Na tym sobie, co mu się wydaje, nie znając w ogóle tego, co Bóg mówi. Wiecie, to już widzę, że mały czas mnie kończyć. Jest, jest ogromna różnica. Między chrześcijańskim jasnowidztwem a przemienionym umysłem. I kiedy ludzie mówią o woli Bożej dzisiaj, tak naprawdę chcą chrześcijańskiego jasnowictwa. Chcą po prostu, żeby Bóg im pokazał. Żeby powiedział im to, czy tamto mamy zrobić, to, czy tamto. Da im informacje, ale oni nie szukają przemienionego umysłu. Nie szukają tego, żeby ich, ich, ich własny umysł tak był przepełniony wolą Bożą, żeby ich decyzje były takie, jak są decyzje Boże. gdzie to jest ta różnica. To jest ta wielka różnica. Pan Jezus co powiedział? Powiedział, że eh, przemiana naszego życia to nie jest tylko nagromadzenie rzeczy jakichś, wiecie, wokół siebie. To nie jest nagromadzenie jakichś y, informacji. To nie jest zrobienie czegoś na zewnątrz. Ale jeśli chcemy aby nasze życie rodziło dobre owoce, to najpierw musimy zasadzić dobre drzewo. Nie? Musimy mieć najpierw przemienione serca. A wtedy, jeśli będziemy mieli tutaj zrobiony porządek, wtedy jaki owoc będzie? Dobry. Dobry. Nie? Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 33 wiersza jeszcze przeczytajmy.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 Tak do nich się zwraca. Plemię żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Jakże możesz pełnić wolę Bożą, kiedy jesteś zły w sercu? Hm. Dlatego, że masz informację, co trzeba zrobić? Myślę, że w ten sposób wypełnisz wolę Bożą. Jakże, mówi, możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Więc tu jest tak naprawdę istota tego wszystkiego w tym poszukiwaniu woli Bożej. Jeśli mój umysł jest przemieniony, jeśli moje serce jest przemienione, jeśli ja jestem przemieniony, to ja będę rodził dobry owoc, czyli będę pełnił wolę Bożą w moim życiu, bo będę przepełniony tą wolą Bożą, bo będę tak jak Pan Jezus miał to, to pragnienie, które było w nim, który mówi, że to gorliwość o dom Twój pożera mnie będę miał to serce, które mówi mam pokarm, którego, którego wy nie macie, oni myśleli, że ktoś tam mu przyniósł jeść kiedy tam siedział przy tej studni samardanku a Pan Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał to było jego życie, to było jego, jego serce Żeby pełnić wolę Boga A teraz ludzie chcą po prostu Znać tą wolę Bożą Ale nie chcą tego wysiłku, nie chcą tej walki Ze sobą samym Nie chcą walki ze swoją własną grzesznością Swoją własną gnuśnością Ze swoim własnym sercem zepsutym Ale po prostu chcą, żeby Bóg ich prowadził żeby Bóg do nich mówił, że Bóg ich używał A Bóg mówi, tak, ja chcę Cię używać Ja chcę działać w Twoim życiu, ja chcę Cię prowadzić Ale jak? Zmieniając Ciebie. Jak ja Ciebie zmienię, to Ty będziesz naturalnie żył tak, jak ja chcę. I to jest istota. To jest to, jest to o czym Paweł tam pisze w liście do Rzymian. Przemieniony umysł. Jak mamy przemieniony umysł, wtedy znamy wolę Bożą i czynimy ją. Jeśli nie mamy przemienionego umysłu, nie mamy przemienionego serca. Zobaczcie, bracia, siostry, ja nie wiem, ile tak jest, tak, tak naprawdę, ale tak strzelam. Myślę sobie tak, że pewnie ponad 90% wszystkiego, co robimy w naszym życiu, jest spontaniczne. Nie, jest, nie, nie myślimy nad tymi rzeczami. Po prostu robimy je dlatego, że tacy jesteśmy. Dlatego, że po prostu ty, ty lubisz to, ja lubię tamto, ty lubisz taki kolor, ja lubię taki kolor, ty lubisz takie jedzenie, ja lubię takie jedzenie. Po prostu nie zastanawiamy się, czy to jest wola Boża, czy to nie jest wola Boża. Po prostu coś robimy dlatego, że tacy jesteśmy, że kimś jesteśmy. I tutaj jest, jest, ten, jest ten dylemat, o którym mówiliśmy wcześniej, że niektórzy robią taki, wiecie, podział, że te sprawy to są sprawy Boże i o te powinniśmy się modlić, aby wiedzieć, co Bóg chce. A te sprawy to... Hmm, hmm, Hulaj dusza, każdy robi, jak się mu się podoba. I po swojemu każdy. I nie musimy tu się pytać Boga. I ja myślę, że to niemożliwością, żeby tak naprawdę wszystko się Boga pytać. O każdą najdrobniejszą rzecz. Nie ma możliwości. Dlatego daleko ważniejsze jest to, kim ja jestem. Bo jeśli ja jestem pełen Boga, jeśli moje umyśli są pełne myśli Bożych, jeśli moje serce jest według serca Bożego, to co? W tych wielkich rzeczach i w tych najdrobniejszych będę robił to, co się Bogu podoba, bo to będzie wypływało z mojego serca, z tego, kim jestem. A więc tutaj wracamy do tego pytania, które na początku zadaliśmy. Czy my mamy szukać woli Bożej i pełnić wolę Bożą tylko w jakichś ważnych sprawach? Czy we wszystkie, Wiecie dobrze, że we wszystkie, tak? Czy jecie? Czy pijecie? Czy cokolwiek? Cokolwiek czynicie, a więc również co się ubrałeś? Również co zjadłeś? Również czy podałeś komuś rękę, czy nie podałeś? Czy się uśmiechnąłeś, czy nie? Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie tak? dla chwały Bożej, czyli według woli. Dla chwały Bożej możemy czynić, kiedy pełnimy Jego wolę, tak? Wtedy jest dla chwały, nie to jest Jego wola. I w ten sposób Jego wola jest realizowana, kiedy my Go chwalimy. A więc tego się nie da, wiecie, tak. Bóg mówi do mnie, nie denerwuj się, tak? Bóg mówi w swoim słowie, że gniewu, odrzućcie wszelki gniew, zapalczywość, złość. Mówi, nie pożądaj. Czy, czy to jest coś takiego, że ja muszę, wiecie, siedzieć i teraz myśleć, ja muszę pożądać. Czy ja muszę podjąć decyzję, czy ja muszę to przemyśleć, żeby pożądać. Czy ja muszę podjąć decyzję, żeby się zdenerwować. Nie. Jeśli się zdenerwuję, jeśli pożądam, jeśli jakieś Złe myśli w moim sercu są To nie jest nic co ja przemyślałem To po prostu jest naturalnym wynikiem tego co jest w moim sercu ja? I w tym momencie Już nie pełnię woli Bożej, Bo moje serce jest zepsute A więc jeśli tutaj sprawa zostanie zmieniona Jeśli w moim sercu nie ma Porządliwości Jeśli w moim sercu nie ma yy, Gniewu Zapalczywości Jakichś przekleństw To nigdy to się nie pojawi w moim życiu to nie wyjdzie na moje usta. To, to, to ja nie zareaguję w ten sposób. A jeśli ja, wiecie, będę, nie jestem w ogóle w stanie, żaden z nas nie jest w stanie takich rzeczy, wiecie, to, to nie jest kwestia nawet decyzji. I większość naszego życia tak, tak, tak wygląda. O pewne rzeczy się Boga pytamy, o pewne rzeczy się modlimy, o pewnymi rzeczami w ogóle zastanawiamy się, czy to jest dobre, czy nie, ale większość rzeczy nie zastanawiamy się. Po prostu podejmujemy decyzję. I te decyzje pokazują kim my jesteśmy w sercu. I Bóg mówi tak. Jeśli chcecie pełnić wolę moją, jeśli chcecie wiedzieć, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, to co musicie zrobić? Nie? I za, za tym światem? Nie słuchać tego świata, jego muzyczki, jego głupoty, jego... tej, tej całej propagandy, tej Biblii tego świata, bo świat ma swoją Biblię która prowadzi ludzi do, na wieczne zatracenia I mamy nie słuchać tego, nie mamy za tym iść, ale co mamy robić? Mamy być, przemieniać nasz umysł, przemieniać nasz umysł, przemieniać nasze myślenie, aby ciągle się odnawiać, ciągle się odnawiać, ciągle wzrastać w tym, co jest Boże, a wtedy będziemy wiedzieli, co jest wolą Boże. Wtedy będziemy umieli rozróżnić i naturalnie będziemy wiedzieli, to jest dobre, to jest złe, za tym idę, tego, za tym nie idę. To jest takie proste. Mam nadzieję, że jest proste, że nie zagmatwałem tego zbytnio. A z drugiej strony w praktyce życia to nie jest wcale takie proste. Bo dzisiaj może, wysłuchawszy tego słowa, niektórzy może nawet powiedzą, hm, jo, muszę wziąć się za Biblię, muszę więcej czytać, tak, muszę szukać przemienionego umysłu. Ale jak długo ci to wystarczy? Jak długo wytrwasz w Ile razy już coś takiego robiliśmy, takie postanowienie? Ile razy już sobie obiecywaliśmy, że będziemy wcześniej wstawać, żeby się modlić, żeby czytać Boże Słowo? Ile razy już różne obietnice składaliśmy i gdzieś to wszystko z czasem gdzieś bladło, gdzieś to kazanie gdzieś tam zgasło, gdzieś tam zapomnieliśmy. Taka jest nasza natura. I to wszystko tak szybko zapominamy i to ucieka z nas. Pan Jezus powiedział, żebyśmy w Nim trwali. I że to każdego dnia mamy zapierać samych siebie. I każdego dnia brać swój krzyż. I to nie jest coś takiego, wiecie, że jakieś jedno kazanie, czy jakieś jedno spotkanie, czy coś takiego, co to, to zmieni nasze życie, to będzie jakiś przełomowy moment. Ja wierzę w przełomowe momenty w naszym życiu. Ale wierzę, że jeśli za tymi przełomowymi momentami nie, idą, nie idzie codzienność, nie idzie wierność w tym, chociażby co małe, największe przełomy kończą się powrotem do starych śmieci. Więc jeśli mamy... Coś z tego skorzystać, jeśli faktycznie gdzieś słuchając tych kazań na temat tej wartości, wspaniałości i potrzeby poznania i pełnienia woli Bożej w naszym życiu, bo to już bez tego nikt nas nie wejdzie do Królestwa Bożego tak naprawdę. To, jest, to nie jest jakaś tam, wiecie, kwestia drugorzędna, to jest kwestia życia i śmierci. Kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki, kto nie pełni woli Bożej, choćby mówił, Panie, Panie, nie zobaczy Królestwa Bożego. Możesz mówić najpiękniejsze słowa, możesz śpiewać najpiękniejsze pieśni, zapisane możesz być najlepszy zboru. Jeśli nie pełnisz woli Ojca, który jest w niebie, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nie wejdziesz. Jeśli Twoje serce nie jest przemienione, jeśli Twoje serce nieustannie, nie jest napełniane tymi Bożymi rzeczami i Ty nie masz takiego serca, które pragnie czynić wolę Bożą, jesteś zgubiony. Jesteś na drodze zatracenia. I żadna rzecz Ci nie pomoże, kiedy staniesz przed Bogiem żadne Twoje wymówki, że nie miałeś czasu, że byłeś zapracowany, że źle się czułeś, że miałeś tyle różnych spraw na głowie, to, to nie będzie tłumaczenia w ogóle. Bóg wie, na co Ty miałeś czas i na co poświęciłeś czas i to nie były takie ważne rzeczy, które były, były ważniejsze od tego, żeby karmić się codziennie Słowem Bożym. I żeby modlić się do Boga i wołać do Niego o łaskę na każdy dzień, aby pełnić Jego wolę. Nikt z nas nie jest w stanie sam z siebie pełnić woli Bożej. Potrzebujemy do tego mocy Ducha Bożego w naszym życiu. Potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy żywej obecności Pana Jezusa Chrystusa i to wszystko jest nam dane. Jeśli nawróciliśmy się, to wszystko jest nam dane. Mamy Biblię, Duch Święty mieszka w nas i Pan Jezus obiecał, że nas nie porzuci, nie zostawi nas, nie opuści nas, ale będzie z nami aż do końca świata. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Mamy wszystko. Ale trzeba teraz z tego wszystkiego brać Trzeba każdego dnia zabierać się samych siebie, zatykać ucho na to, co mówi świat i słuchać tego, co mówi Bóg i trzymać się tego wiernie. Obyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy i ci, którzy tego słuchają, oddali się całkowicie w posłuszeństwo Bogu, nie zatrzymując niczego. I obyśmy każdego dnia z wiarą, z ufnością, że Bóg będzie do nas mówił, że będzie nam siebie objawił, że będzie przemieniał nasz umysł, Czytali Jego Słowo. Rozmyślali nad Nim. Kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się. Kiedy wychodzimy i kiedy wracamy. Kiedy jesteśmy w różnych miejscach i zajmujemy się różnymi rzeczami. Abyśmy nie myśleli o bzdurach. Abyśmy nie myśleli o rzeczach przyziemnych. Ale abyśmy nad tym Słowem rozmyślali dniem i nocą. Tak, aby nasze myślenie ulegało głębokiej przemianie. I to nie jest pranie mózgów. Jeśli ktoś mówi, że to jest pranie mózgów, to... Pani mózgu jest wtedy, kiedy nam ktoś coś wciska, coś z kłamstwem i kiedy nam to powtarza tyle razy aż to kłamstwo wierzymy. A tutaj mamy prawdę, objawioną prawdę, która nas wyswobodzi. Panie, Jaką poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Jeśli chcesz być wolny od grzechu, chcesz być wolny od życia według modły tego świata, chcesz być wolny od wiecznego zatracenia, Pan Jezus dał nam źródło wyzwolenia od tego wszystkiego. To jest Jego Słowo. Jego Słowo byśmy w Nim trwali, nad Nim myśleli, je wypełniali w naszym życiu. To jest to, czego Bóg nas oczekuje. kiedy my to będziemy czynić, Bóg nam da ich cenie tego, co jest Jego wolą, ale więcej, dać nam wykonanie. Da nam ich cenie i wykonanie. A więc tą Jego wolę nie będziemy realizować, wiecie, w swoich własnych siłach, bo ona przerasta nasze siły. On nam da ich cenie i wykonanie tej woli. Chyba nasze głowy modlitwy, proszę. Kochany Ojcze. Prosimy, byś wziął te słowa i pomógł nam słyszę dzisiaj Twój głos poprzez tą całą długą mowę kiedy zamiast słuchać Ciebie wsłuchujemy się w filozofię tego świata. Nie rozumiejąc powagi naszego własnego życia, nie rozumiejąc tragedii losu ludzi, którzy wokół nas giną, nie rozumiejąc że nasze dni bezpowrotnie mijają i nie da się żadnego z nich przywrócić i na nowo przeżyć. Zabawiamy się, dogadzamy sobie, szukamy rzeczy, które jutro nie będą nic znaczyły. Nimi wypełniamy nasze życie i zagłuszamy Twój głos. Jesteśmy tak zajęci sprawami tego świata, że sprawy Twojego Królestwa schodzą na drugi plan. I to nie jest tak, że od Ciebie się odwracamy i zapieramy się Ciebie otwarcie i deptamy to przymierze, którym nas pojednałeś z Ojcem, ale w praktyce naszego życia, jakże często okazuje się, że mamy więcej czasu dla siebie, więcej czasu na swoje przyjemności pożądliwości, nasze potrzeby i te wszystkie rzeczy wokół nas i dla nas. A dla Ciebie pozostaje tak niewiele. A nasze słowa są takie, że wszystko Tobie oddaliśmy. Nasze słowa są takie, że Ty jesteś Panem naszego życia, że Ty jesteś na tronie naszych serc. Ale nasze życie nie wydaje się o tym świadczyć. Ale raczej widzimy jakiś inny obraz. Kochany Panie, chcemy przeprosić Ciebie za naszą niewierność i nieposłuszeństwo i marnowanie naszego życia naszego czasu, naszych pieniędzy naszych talentów na rzeczy, które nie są Twoją wolą dla nas i my robimy to dlatego, że nie znamy Twojej woli, dlatego, że nie jesteśmy przemienionego umysłu że nasze myślenie nadal jest cielesne że nasze pragnienia dalej są upadłe, że to Słowo nie wykonało w nas pracy, z którym Jego nas posłałeś. I my nie poświęciliśmy czasu, żeby wsłuchać się w Twój głos, żeby modlić się o zrozumienie i poznanie Twojego Słowa. Nie karmimy się tym Słowem, tak jak karmimy się chlebem powszechnym. Nie doceniamy tego błogosławieństwa duchowego, tak jak doceniamy te wszystkie doczesne błogosławieństwa. Nasze zdrowie, naszą pracę, nasze rodziny, nasze domy i te wszystkie dobra doczesne, które mamy które przecież nie można porównywać ich wartości z wartością tego co wieczne Boże kochany przepraszamy Ciebie, przepraszamy za to odstępstwo naszych serc i tę cielesność i próżność i głupotę prosimy z miłość nad nami z miłość nad nami dzisiaj przez Twego Świętego Ducha tak, abyśmy nie, nie, nie, nie okazali się tą, tą, tą złą glebą, która nie przyjmie tego Słowa. Ale abyśmy wzięli do serca to, co Ty do nas mówisz przez te Słowa. To, co Ty nam pokazujesz dzisiaj. To, do czego Ty nas wzywasz i do czego nas powołujesz dzisiaj. Abyśmy tego nie zlekceważyli. Abyśmy nie zgasili tego, co Twój Święty Duch rozpala w naszych sercach. Panie kochany, prosimy o świeżą społeczność z Tobą w Słowie Twoim, dla każdego z nas. Daj nam głód, Twojego Słowa ponad ten głód fizyczny, który nam dałeś. Daj, byśmy rozumieli, że daleko więcej od tego powszedniego chleba potrzebujemy Twojego Słowa. Dzięki niemu możemy żyć. Daj, byśmy karmili się tym Słowem, byśmy rozmyślali o nim i byś Ty przez Twojego Ducha wprowadzał nas w poznanie Twojej woli i tą wolę zaszczepiał w naszych sercach, tak aby nasze codzienne Słowa, nasze małe i wielkie decyzje były wynikiem Twojej woli mieszkającej w naszych sercach, przemienionego umysłu, odnowionych serc, nowego człowieka, który nieustannie odnawia się ku poznaniu tego, który powołał nas przez swoją uchwałę. Dziękujemy, Panie, że w swej wielkiej łasce i miłosierdziu dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Niczego nam nie brak. Jakkolwiek możemy postrzegać nasze różne braki, Ty obiecałeś nam wszystko. Także nikt z nas nie ma wymówki, jeśli nie wzrasta w poznaniu i pełnieniu Twojej woli. Uderzyłeś nas wszystkim. Dajbyśmy byśmy korzystali z tego bogactwa. Pobudzaj nasze serca, prosimy. Pobudzaj. Daj, byśmy rozumieli niebezpieczeństwo ratania się z tym światem, przyjaźni z tym światem i podążania za modłą tego świata upodobnianiu się do tego świata w Jego myśleniu, w jego postępowaniu. Daj abyśmy rozumieli wielkie niebezpieczeństwo i zagrożenie dla naszych dusz na tej szerokiej drodze, która wiedzie na zatracenie. Pomóż nam, pomóż nam, kochany Panie. Pomóż prosimy w każdym dniu, przypominaj nam, zachęcaj nas to pomagaj do Ciebie lgnąć, z Tobą spędzać czas, pozwalać Tobie przemieniać nas. Abyśmy prowadzili życie obfite, życie owocne, którego owoc nie więdnie, ale jest trwały. Prosimy o to wszystko w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie, aby przed nami otworzyć tę drogę nową i żywą i świętą.